Emisariusz przecież potwierdza te zdarzenie To nie przewidzenie, poczekaj zaraz swój potrafi być przecież na raz, metodę na co znalazł, chyba słuchaj stary Nie jesteś zacowany, chyba wiesz, co to czary Ma dolary codziennie do dookoła świata Wszystko to prawda, jak to wasze o plakatach Nie o stratach, to tylko jest wymówka Wasza rzeczywistość wirtualna, prosta jak podstawówka Zbyt cienka główka, by coś porządnego zrobić Patrzycie tylko jakby tu w coś wrobić Chcecie go dobić, zatwić taką głupotą Lecz nasza ekipa nie będzie wierzyć takim plotom. Mnie? Nie, to niemożliwe. Zerwałem coś, to oskarżenie nieuczciwe. Co to za gry, co Powiedzcie to? mi szczerze prosto w oczy. Ja w to, to nie wierzę, że tak tą drogą możecie kroczyć? kroczyć. Wiem, intryga lepsza jest niż talent, bo z niczego robi coś, ale, ale co ty? Ja nigdy nie chcę, bym się taki głupoty. Zebrane plony, chyba nie, chyba nie kłopoty Rozplętałeś drachę, więc bierzemy cię w obłoty Tref pierwszy wojownik ja i w szereg stoi Razem ze mną jest gotowy i niczego Czego? się nie boi Wsparty przez niego i poparty przez całą resztę Współpracy nie zniszczy żadnym pretekstem Twoje wywody traktuję jak test To czuję pytanie, na pewno nie, nie. respekt Always go ciekawe, w stosunku do twojej wypowiedzi mam pewną obawę Przypaliłeś trawę, bo masz halucynacje Food był gdzie indziej, daję ci informacje źle przemyślałeś operację? to paradoks się wynurzy W dwóch miejscach naraz chyba mózg ci już nie służy Wygadujesz tego głupoty, jesteś już taki duży Ja wiem, że na nasrane w głowie mają co po niektórzy To dobrze nie wróży, to aspekt oczywisty Widziałeś go, to wybierz się do okulisty Fud jest czysty, to nie on zrywał plakaty Nie umisz tego pojąć, bo jesteś durnowaty Irytowany byłem tak. tym wydarzeniem, Lecz zrozumiałem, że honor nie jest nie gdzie w cenie Na pewno, bo, bo odpowiadasz milczeniem Ja nie czekam, że czeka. jest moim postanowieniem By dużo czasu spędziłem bezmyślnie Zaraz to zmienię tak. Sam się zmieniłem, też tak. się wiele tak. bawne opowieści, ciągłe te kłamstwa się mnie dopiero teraz dla mnie zwykłe chamstwo Kosmiczne myśli, żadna myśl konkretna A jednak wyszło, że to twoja osoba jest wredna Odpowiedź pewna, bo ktoś dołki kopie Nikt mi nie wierzył, tylko dobierz początku Nie znając prawdziwego wątku 2, 3, 0, 9, uchyliłeś tajemnicy roku, Co to za zasady spraw, jeszcze raz ten ruch c 2 na D6, coś chyba nie gra tu